Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rosyjskie myśliwce przechwycone nad Bałtykiem przez polskie F-16 dowództwo zapewnia. Nasi żołnierze utrzymują gotowość i zapewniają skuteczną ochronę naszego polskiego nieba. Sprawa Włodzimierza Cimoszewicza prawomocnie umorzona. Były premier odpowiadał za potrącenie rowerzystki. Linie lotnicze mówią, że paliwo mają, ale mogą rosnąć niebawem ceny biletów. Interwencja polskich myśliwców F-16 nad Bałtykiem przechwyciły dwa wielozadaniowe rosyjskie samoloty bojowe SU-30. Do incydentu doszło przed 14, około 130 km na północ od Łeby. Nasza para dyżurna myśliwców F-16 przechwyciła, dokonała identyfikacji wizualnej oraz monitorowała dwa wielozadaniowe samoloty. Jak informuje podpułkownik Jacek Goruszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, rosyjskie myśliwce znajdowały się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Ale bez złożonego planu lotu,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 którym powinniśmy być. Nasze samoloty były gotowe do ewentualnej reakcji. Tego typu incydenty mogą być testem reakcji polskich i natowskich sił, mówi były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Andrzej Doradka. Te samoloty wykonują jakąś funkcję polityczną, pokazując, że Rosja jest aktywna, że Rosja jest groźna i że musimy na nią uważać. A z drugiej strony niektóre przynajmniej z nich wykonują też misje szpiegowskie, to znaczy odnotowują funkcjonowanie naszych stacji radiolokacyjnych, odnotowują częstotliwości na w których komunikuje się polskie wojsko, no to są rzeczy rutynowe dla działań rozpoznawczych, które prowadzą wszystkie armii świata. SU-30 to ciężkie myśliwce. Rosja ma je od lat 90. są też sprzedawane do Chin czy Indii. Białostocki sąd uchylił uniewinnienie Włodzimierza Cimoszewicza w sprawie o potrącenie rowerzystki. Jednocześnie jednak warunkowo umorzył postępowanie. Do wypadku doszło w Hajnówce w maju 2019 roku. Sąd, który rozpatrywał sprawę w pierwszej instancji uznał, że brak było dowodów potwierdzających winę oskarżonego, co do spowodowania wypadku i uniewinnił. Tymczasem sąd okręgowy w Białymstoku, który rozpatrywał apelację, powołując się na opinie biegłych, ocenił, że było inaczej. Kierowca gdyby zachowywał się tak, jak należałoby od niego wymękać. czyli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 Lot deklaruje, że na razie nie grozi mu brak paliwa. Lufthansa zawiesiła 20 tysięcy połączeń krótkodystansowych, by zaoszczędzić paliwo na dłuższe połączenia. Polskie linie lotnicze nie powtórzą scenariusza niemieckiego, zapewnia rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Lot, jak i pewnie większa część przewoźników, stosuje tak tzw. hedging, czyli zabezpieczenie cen paliwa i kupuje ten surowiec po określonych stawkach. W chwili obecnej zarówno w Polsce, jak i w portach, do których latamy, nie obserwujemy żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o dostępność paliwa lotniczego. Przedstawiciele linii lotniczych podkreślają jednak, że wiele zależy od tego, ile czasu potrwa konflikt na Bliskim Wschodzie. Mówi Alicja wójcik Gołębiawska z linii Ryanair. W tym momencie nasi dostawcy paliwa gwarantują nam do końca maja. Jeżeli konflikt w Iranie skończy się w miarę szybko, to te dostawy paliwa nie będą zakłócone. Natomiast jeżeli zamknięcie ciesiny Hormuz będzie trwało jeszcze przez maj i czerwiec, to wtedy niestety nie możemy wykluczyć zagrożeń dostaw paliwowych w niektórych po prostu lotniskach europejskich. Linie lotnicze ostrzegają, że jeśli wojna na Bliskim Wschodzie będzie się przeciągać, bilety będą droższe. To największa motylarnia w Polsce, właśnie została otwarta w orientarium łódzkiego zo. W tropikalnej zieleni zobaczymy setki egzotycznych motyli z Azji i Afryki. Dodatkowo w strefie relaksu można odprężyć się na huśtawkach i hamakach w formie kokonów. Mamy już w tej chwili ponad tysiąc, myślę, motyli, z tym, że e, też siedzą w roślinności, a nas jest więcej i tym bardziej schowane. Natomiast mamy też e, w inkubatorze. Cały czas poczwarki. Na tą chwilę jesteśmy zaintrygowani. Tak, dużo jest innych, dużo tak, Zosia, kolorowych motylków. O, przysiadł. No, i siedzi. Pracownicy orientarium przestrzegają, żeby patrzeć pod nogi, bo motyle siadają też na ziemi. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Bardzo wysoki poziom zagrożenia pożarowego w lasach na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport po raz trzeci. W popołudniu dziś Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęli grę w 30. kolejce. W Lubinie piąte w tabeli Zagłębie podejmuje ostatnią termalikę bruk Betnie Jest minuta piąta i 0 do 0. Wieczorową porą w bardzo ciekawie zapowiadającym się meczu lider Jagielonia Białystok zagra z Górnikiem Zabrze, czyli drużyną zajmującą trzecie miejsce. Trener Jagi Adrian Siemieniec z, z uznaniem mówi o rywalach. Co ceni szczególnie w ich grze? Są dyspołem groźnym w ofensywie. To też bierze się z tego, że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 O tej samej godzinie rozpocznie się jedno z dwóch spotkań trzeciej kolejki żużlowej Ekstraligi. Motor Lublin zmierzy się z falobazem Zielona Góra. Od kilku minut pod Jasną Górą jadą Włóknia Szczęstochowa z KSM Toruń. To teraz zapraszamy do maszerowania. Warszawa ponownie stanie się światową stolicą chodu sportowego. Już jutro na ulicy Świętokrzyskiej odbędzie się doroczny meeting Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Oprócz wyścigu elity na starcie staną również amatorzy, pocztowcy oraz dzieci. Na szczegółach największa gwiazda sportowego Robert Korzeniowski. Myślę, że spokojnie będzie tutaj około setka e, zawodników, ale dla mnie to jest bardzo ważne też, że będzie druga setka dzieciaków w tych kategoriach e, U10, U12, 14 czyli one pójdą na kilometr, na dwa, na trzy, zapatrzone w mistrzów, ale same spróbują, jak to im wychodzi. Mistrzowie startują na dystansie i to jest też nowinka półmaratonu, to jest oficjalny dystans od e, tamtego roku. Cokolwiek tu się nie wydarzy, będzie to rekord zawodów, rekord trasy w półmaratonie chodziarskim. A trójka objęła wydarzenie patronatem medialnym. Jeszcze przypomnienie dwóch kwestii. Tałant Duisze Bajew nie jest już trenerem piłkarzy ręcznych Industrii Kielce, a Chorzów zorganizuje Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w 2028 roku. Do tego informacja z ostatniej chwili. Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz z powodu kontuzji nie zagra w wielkoszlemowym paryskim French Open. Oto prognoza pogody na sobotę. W południowej części kraju będzie pogodnie. W północnej może się zachmurzyć. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, ale też i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe burze. Ale to są wiosenne burze. Temperatura od 12 stopni Celsjusza na północy. Około 16 w centrum do 20 stopni na południu. Nad morzem najchłodniej od 9 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Zapraszamy do trójki. Trzecia godzina. Zapowiadałam, że to będzie podsumowanie tygodnia, w którym raczej nie będziemy sięgać do polityki. I w sumie bardzo się z tego cieszę. Patrzę na tych kolegów i koleżankę, którzy zgromadzili się dzisiaj w studiu w trzeciej godzinie. Anna Kowalczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Łuniewski, dzień, dzień dobry. dobry. Piotr Metz, dzień, dzień dobry. dobry. Um, alfabetycznie was przedstawiłam, co uważaliście? Nie. Tak się pięknie złożyło. I Katarzyna Borowiecka, Krzysztof Sagan, Michał Daniluk w tym składzie. Jeszcze do 19 jesteśmy z Państwem, bo potem przypomnę pierwsza trójka, lista przebojów. Ciekawa jestem, z czym dzisiaj przychodzicie. Ania ma książkę, ale o książce może później. Aniu, to zacznijmy od Ciebie w kilku zdaniach, a później będziemy rozwijać. Ja z niewygasłymi ciągle w moim serduszku impresjami i wrażeniami z kilkudniowego pobytu we Stambule, w Stambule środku festiwalu tulipanów, ale oczywiście też y, kilka wizyt w tym w niezwykłym zupełnie muzeum niewinności. Hmm o którym też na naszej antenie Orhan Pamuk sam we własnej osobie mówił e, Michałowi Nogasiowi, byłam tam i bardzo chętnie opowiem, ale też o mm, wynikach czy wnioskach właściwie z raportu Narodowego Centrum Kultury na temat tego, jak Polki i Polacy uczestniczą w kulturze w ostatnim czasie, bo mamy wiele e, dobrych informacji dla tych, którzy lubią słuchać no, to i dla też, nas radiowców. Dla nas to są dobre informacje. E, Krzysztof, u ciebie? Tak jak zapowiadałem... Pisałeś, że w sporcie niewiele się dzieje. Niewiele się dzieje, natomiast... Czy to jest w ogóle możliwe? Mało możliwe. Przed chwilą usłyszeliśmy super ważną no informację właśnie. dla świata tenisa. Największa gwiazda tego sportu. Myślę o męskim oczywiście tenisie Carlos Alcaraz nie stanie do obrony tytułu w Roland Garros, co samo w sobie jest bardzo ważna informacją. Natomiast Carlos już wycofał się z turnieju w Barcelonie, bo miał uraz nadgarska. Okazuje się, że on jest na tyle poważny, że Carlitos nie zagra w, w Paryżu. I serca Wielu tenis, kibiców tenisa w tym moje są złamane, bo, bo uwielbiamy Hiszpana. Natomiast nie o, dzisiaj, nie o, nie o nim była, będzie mowa. Będziemy mówić troszeczkę o Idze Świątek, która też szykuje się do French Open. Ona, gra, ona teraz jest w Madrycie. No i wczoraj popisywała się umiejętnościami piłkarskimi. Hmm. Dobrze. Ja, ja jeszcze jestem ciekawa, bo ty nie, nie uwzględniłeś tego, ale cały czas pojawia się ten wątek, To ostatecznie, jeżeli Iran się wycofa z Mundialu, pojedzie. Mhm. Um, I i, i jakiś taki pomysł się tak I jakiś taki pomysł się pojawił, żeby Włochy... Tak, ale tam nawet kibice, mówiąc kolokwialnie hejtują ten pomysł, nie chcą kuchennymi drzwiami, żeby i dostawili się na Mistrzostwa Świata. To, jest to problematyczne. To no, tak. Natomiast no, a propos reprezentacji Włoch, no to to jest informacja z dzisiaj, nie wiem, Piotrze, czy słyszać, bo Piotr interesuje się futbolem, że Guardiola jest przymierzony do roli selekcjonera. Coś Składra podobnego. Cura, tak? Już ma podobno dość. Ja dzisiaj przeczytałem jedną fascynującą rzecz związaną z futbolem, ale to może potem. Tak jest. Dobrze. Myślę, że może starczyć nam czasu na to, żebyście się wymienili jeszcze <grym> uwagami o futbolu. Piotr, u ciebie? Dużo o muzycznych. Jak oficjalny emeryt będę opowiadał o emerytach, <grym> o emerytach innowatorach, bo tak jak e, przepięknie nową płytę zapowiadają The Rolling Stones, to wszystkim bym innym życzył. Poza tym ogłoszono niedawno święto, które będzie zawsze obchodzone 25 czerwca. To jest... E, Święto pewnego zespołu, o tym potem, mm -hmm. ale emerytów zderzymy z najbardziej innowacyjnym i trochę niesamowitym sposobem na słuchanie muzyki, który wymyślili Japończycy. Dodam słuchanie muzyki na ulicy na przykład. Tak, jeszcze zapowiadałeś wspomnienie o Światowym Dniu Sklepów Płytowych. Tak, prawda? on wprawdzie był w ubiegłą 18. sobotę, no to ale ponieważ trzecia tak. godzina jest w piątek, no tak. to możemy... Jeszcze możemy, możemy to jeszcze możemy zaliczyć tę sobotę do ostatniego tygodnia. Ja właściwie mm, zanurzyłam się przez ten tydzień w kinie klasycznym, kinie ponadczasowym, kinie sprzed lat, ale na dużym ekranie, na trzecim festiwalu Timeless. W związku z tym średnio y, <grym> sprawdzałam, co się dzieje w rzeczywistości, ale też y, sporo nowości takich w kinach, które warto polecić. Natomiast e, mnie fascynują e, muzyczne biopiki, powiem takim e, slangiem e, filmowym. E, muzyczne biopiki, które realizują członkowie rodziny e, głównych zainteresowanych, czyli głównych bohaterów. A e, o i, czym są biopiki? E, filmy biograficzne. No, filmy biograficzne, prostu. oczywiście e, dzisiaj e, wchodzi na ekrany film Michael, o Michaelu Jacksonie. Wiadomo, że jest to postać bardzo złożona, tak delikatnie powiem. E, no ja jeszcze nie widziałam tego filmu, od razu mówię nie chcę nikogo zniechęcać, bo wiem, że też ten film ma swoich zwolenników, ale przejrzałam recenzję i bardzo mi się podobało, że recenzent bardzo zacnego portalu, który zakładał Roger Ebert, wybitny krytyk amerykański filmowy, a teraz po jego śmierci mnóstwo znakomitych krytyków i krytyczek tam publikuje, także polskich, m.in. Michał Oleszczyk, krytyk portalu Roger Ebert napisał, korzystając no, z takiego wytrychu, z którego nie można było nie skorzystać, kiedy ten film się nie podobał. It's bad, it's bad, it's really... Really bad. No ale y, dopiero kiedy będziemy, y, będziemy mogli o tym powiedzieć, kiedy zobaczymy ten film, y, ale... Ja się ale zastanawiam niestety, po prostu, czy, czy, czy, czy to ma sens, e, kiedy, e, tak samo jak w przypadku Bohemian Rhapsody, e, e, o Freddie Mercury i no, w, w tle oczywiście także o zespole Queen, e, kiedy to ci najbliżsi, ci, którzy nie mają obiektywnego spojrzenia, e, trzymają e, wszystkie sznurki, pociągają za te sznurki i sprawiają, że ten scenariusz nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Czasami, czasami. Ale ja myślę, że waga tego, co stało się z filmem Mer Mercury, z tym, co stało się z filmem o jest trochę nieporównywalna. Mm. Mhm, bo, nie no jasne. Y, nie wiem, nawet myślę, że y, niechęć niektórych do obejrzenia tego filmu jest usprawiedliwiona. Jeżeli usunięto i to usunięto już po skończeniu filmu na y, żądanie rodziny, y, najtrudniejszy y, element, który wzbudza dyskusję od wielu lat i który powoduje, że nie wiem, kiedyś stacje radiowe nie grały piosenek Jacksona. To jest poważna historia. Tak. Jeżeli to jest usunięte, to ten film trochę mija się z celem, prawda? Mm -hmm. Bo to jest lukrowana bajka dla dzieci. O, jego akcja się kończy w połowie lat 80. więc to jest też taki wytrych, którego, którego użyli, no ale tutaj oczywiście wszyscy możemy wrócić pamięcią i wrócić i polecić i jeśli państwo nie wiedzieli zachęcić do obejrzenia dokumentu *Living Neverland. Ale tutaj bym skończyła ten wątek, chociaż tak. kiedyś bym chciała pogadać o, o tych filmach biograficznych, ale też przy okazji pochwalić Eltona Johna, który nie ingerował za bardzo w to, co się działo w scenariuszu filmu Rocketman i to jest bardzo dobry film. I były znakomite efekty, napisał też znakomite autobiografię nie ukrywając tak. niczego i tak należy to robić. Tak, i Taron Edgerton, który zagrał Eltona Johna znakomicie śpiewa, więc wszystko tam się no, złożyło, zgadzam. prawda? No, Zgadza się właśnie. również to, że Elton John jest wielkim fanem tenisa. Naprawdę? Oczywiście. Cudownie. W takim razie kończymy tutaj wątek filmowy, choć być może pod koniec naszego spotkania przy okazji rekomendacji, które zawsze, nie zawsze się mieszczą, ale staramy się, żeby zawsze się jakieś pojawiły, jeszcze jakiś tytuł mi się przypomni. Od czego, od czego, od czego zaczynamy? Piotr, może ja na ciebie teraz spojrzę. Od Karaluchów i zaczynamy? Właśnie chciałabym zacząć od Karaluchów. Zaraz się to wszystko wyjaśni, proszę państwa. Bo ja dzisiaj też idąc do pracy, zobaczyłam plakat Foreign, tak. Foreign Languages. Taki tak. jest tytuł, prawda? Jest niedaleko od trójki, no jest, ale jest też na całym świecie, bo on się pojawił... Nie wiedziałam, o co chodzi jeszcze. Dzięki się tobie się dowiedziałam. dzisiaj e, o świcie, natomiast e, tam jest też e, kod QR który zaczął działać, jeżeli dobrze pamiętam, o czternastej dzisiaj. Ach, prowadzi, prowadzi dalej i ja myślę, że skoro plakaty są wszędzie, to zostawiam państwa z tym, żeby spróbować samemu. Ale to jest naprawdę w świecie cyfrowym, w świecie streamingu, w świecie tego, że bardzo często niektóre rzeczy już są tylko dostępne w formie cyfrowej, pomysł, żeby wypromować nową płytę, wydając takiego singla, winylowego, który, podkreślam, ta muzyka nie była dostępna, na niczym innym trzeba było pójść do sklepu, kupić płytę. Mało tego, ta płyta była oznaczona. To dlatego oznaczona, nie znaleźć nigdzie tej piosenki dzisiaj. była oznaczona tylko w ten sposób. Kokroczysto to jest dla takich bardzo już ostrych fanów Rolling Stonesów hasło gdzieś rozpoznawalne, bo oni się tak kiedyś nazywali na koncertach charytatywnych w Toronto, które w pewnym sensie musieli zagrać, bo Keith Richards, delikatnie mówiąc, narozrabiał. To jest, to jest lata temu, bo to jest rok 1977. I taki singiel tylko z tym napisem, Cockroaches, pokazał się w sklepach ku zaskoczeniu niektórych. No ci, co wiedzieli, to wiedzieli. I tak rozpoczęła się promocja płyty. Teraz są plakaty, to będzie ostatnia płyta, już potwierdzili to ostatecznie Rolling Stonesów. To nagranie... I jest też bardzo ciekawe z jednego powodu. Oni po tej ostatniej płycie swojej, która była przeznaczona na współczesny rynek i teledysk i podkręcona produkcja młodego realizatora i tak itd., tak Tutaj jest harmonika ustna, blues i Mick Jagger, jakby był rok 1963. I bardzo dobrze. I taka będzie płyta. Ale czy przy tej płycie też nie pracuje z nimi producent Andrew Watt, który tak, robił te ostatnie? Tak, ale dostał nakaz, żeby <grym> tym, dostał razem, nakazy, tak. tym razem tylko i wyłącznie powiedzieć, którą gałką należy kręcić, żeby uzyskać efekt, który chcą panowie Keith i Mick. Bardzo się cieszę. No, i zachęcamy Państwa do skorzystania z tego kodu QR, bo tam też dużo nawiązań do przeszłości. Ale nie powiemy, bo to jest niesłychanie stąsów i właściwie Spoile. The Cockroaches, więc nie możemy tego Ale ja mam tutaj dobry segway do badań Narodowego Centrum Kultury nad Do tego tematu chciałam? Dlatego, teraz, tak. że NCK wychwyciło w nim grupę tak zwanych młodych analogowców, czyli tej części grupy najmłodszych odbiorców kultury. Którzy bardzo celowo i metodycznie uczestniczą w kulturze analogowo, to znaczy czytając papierową prasę, książki, komiksy i słuchając muzyki z fizycznych nośników, więc być może... To też w ukłon w ich y, y, stronę, ale dla nas myślę, że najciekawszym jednak wnioskiem jest to, i to się też zbiega z innym badaniem, które opublikowano niedawno, ono jest zatytułowane Total Audio i y, y, y, wskazuje, że aż 80% Polek i Polaków systematycznie słucha, y, a średnio, ta średnia wydaje mi się aż niewiarygodna, to jest 5 godzin dziennie słuchania muzyki lub podcastów lub też radia. To serce jakoś tak, ucieszyło mnie. Szczególnie miałam wielką potrzebę się z Wami i z Państwem tym, tym podzielić. Inna rzecz, że zmienia się też rola kultury w naszym życiu i to już od pandemii widać bardzo wyraźnie. Uczestniczymy w kulturze indywidualnie i w domu. No właśnie, Więc... tam bo mało uczestniczymy w domach kultury. Przejrzałam, bo to jest bardzo długi tak, wywód, jeśli chodzi tak, o wnioski ale z tego badania. To jest uderzające, że kultura coraz mniej staje się doświadczeniem wspólnotowym, a coraz bardziej zindywidualizowanym i zamkniętym w naszych czterech ścianach. Z jednej strony to może nie jest wcale tak źle, bo dostępność tej kultury dzięki temu znacząco wzrosła. Ale jednocześnie coś bardzo, myślę, cennego tracimy i Ten aspekt tworzenia każdy ktoś się wybierze jednak do kina chociażby, mm -hmm. co też już wcale nie jest taką oczywistością. Tak. Mam wielu znajomych, którzy wybierają jednak z całkiem z obejrzenie nowości kinowych. One co chwilę właściwie trafiają na platformy streamingowe, jednak na własnym telewizorze, rzutniku czy, czy laptopie. Platformy streamingowe, przepraszam, że ci wejdę w słowo, także przed tym planowanym połączeniem Warnera, czyli także HBO z platformą Paramount i ze studiem Paramount zapowiadają łączący, już teraz nie będę wnikać za bardzo w nazwiska. Takie specjalne okno kinowe, ono jest dosyć krótkie jednak, natomiast, no, ale jest, no ale bardzo dużo wątpliwości się wiąże z, z, z tym. Nie wszystkie filmy, na przykład pełnometrażowe, produkowane przez Netflix, trafiają. W ogóle zazwyczaj tylko w krajach anglojęzycznych, jeżeli już trafiają do bardzo ograniczonej dystrybucji. A zobaczenie takiego filmu jak Frankenstein, Guillermo del Toro na dużym ekranie, to jest dużo większa przyjemność niż zobaczenie go na małym ekranie. To tyle od siebie mogę do, dołączyć. I jeszcze powiem, e, już to powtarzałam wielokrotnie, ale bardzo wydaje mi się to trafne. Dyrektor e, taki Francuskiej e, nie, nie, nie tak dawno w jednej z audycji Radia Francuskiego e, zwrócił uwagę na bardzo prosty fakt. Kino jest jedną z ostatnich e, możliwości, jednym z ostatnich miejsc, gdzie możemy na 90 e, minut, dwie godziny e, zrobić sobie detoks cyfrowy. Ponieważ jeżeli ten film nas wciąga, jeżeli znajdujemy się w innym świecie i odkładamy telefon, nie wszyscy to robią, ale e, dajemy im po łapkach teraz, e, to, to mamy szansę na to, żeby się oderwać od telefonu po prostu. Kasiu, pamiętasz tę tutaj moją wypowiedź na temat popcornowych mózgów? To tak, był wywiad pamiętam. z panią Neurolog, która powiedziała, że była na, w kinie ze swoim synem i 50% osób w czasie w sensu czasie patrzyło w telefonie. Tak. No, Mowa była też, nie wiem czy u ciebie, Kasiu, czy w trzeciej godzinie, czy w ogóle gdzieś na antenie trójki, o tym, jak scenariusze dla platform streamingowych są teraz tworzone to było ostatnio bardzo głośne, z myślą tak o tym, żeby zostawić przerwę na scrollowanie i żeby... Pewne tak informacje się muszą się powtarzać w dialogach tak. kilka razy. Nie, żeby nie, się... No, to, się nie to, no, to się dzieje. To Uwierzmy, się. A, czy ja mogę, a czy ja mogę w takim razie też? Tak, oczywiście. Po pierwsze, jeżeli chodzi o uczestnictwo wspólne w kulturze, w muzyce, to jest pewna jaskółka, która myślę jest reakcją na to właśnie, co się dzieje. Mianowicie na przykład w Wielkiej Brytanii to ten proces trwa od dobrych paru lat. W tej chwili jest już naprawdę nasilony. Powiem skrótowo. Ludzie umawiają się na przykład w sobotę o 12 albo w niedzielę o 12 na wspólne słuchanie płyt. Umawiają się na Facebooku czy Instagramie. Potem zamykają drzwi na klucz. Wyłączają media społecznościowe, słuchają tej samej płyty. I to w tej chwili czasami kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy ludzi. A potem włączają te media społecznościowe i dyskutują o tym, co hmm. przed chwilą wysłuchali. Jest to jakaś przedziwna hybryda cyfrze z analogiem, nie. ale coś w tym globalnym przeżyciu no to jednak w jest. trójce w studiu Agnieszki Osieckiej na płytowych odsłuchach, prawda, których już w, baga... tradycyjnej formie, w tradycyjnej formie. Jesteśmy w tradycyjnej formie, a tam to jednak jest y, podobno już w tej chwili bardzo pokaźna ilość ludzi y, często. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę w domu, to ja mam jeden trend, który naprawdę leje miód na moje serce, ponieważ jestem nie tylko zwolennikiem słuchania muzyki, ale zwolennikiem słuchania na dobrym sprzęcie. Do niedawna w epoce cyfrowej mieliśmy tak naprawdę moment, w którym urządzenia do słuchania zniknęły, bo słuchało się z telefonu, więc mhm. to było zupełnie coś innego. A teraz jest zupełnie nowy trend. I to jest trend nie idący ze strony, nie wiem, wytwórców sprzętu audiofilskiego. To jest sprzęt, yy, który staje się ozdobą domu. Wszystkie portale na Instagramie, architektoniczne i tak dalej robią pokój do słuchania. Jako taką trochę świątynię do odcięcia się. Sprzęt, który niedawno zniknął, teraz jest na pierwszym miejscu w domu, jako taka trochę świątynia y, słuchania muzyki. I to jest naprawdę bardzo zauważalne i to się tak stało w ciągu ostatnich mniej więcej 12 miesięcy. W moim domu zawsze gramofon stał na takim miejscu i był jednym w z stoi, tak. Ale też y, warto chyba powiedzieć o fenomenie klubów książkowych, y, które też y, pozwalają wspólnotowo przeżywać literaturę i mam wielki wysyp takich y, klubów. One też czasem wychodzą z inicjatywami y, przedziwnymi. Ja na przykład dostałam i skorzystam z tego z Zaproszenia I będę w najbliższy wtorek dla monachijskiego klubu książkowego mówić o moich książkach, które nie są dostępne po niemiecku, ale z jakiegoś powodu tamta e, publiczność. Może to, miała to będzie pierwszy miała, krok, ale e, e, ochotę do mnie napisać i porozmawiać o, o, o kobietach w Polsce i o e, m, polskiej drodze kobiet do emancypacji. To ja Więc ja się nie Brakująca połowa dziejów. Historia kobiet na ziemiach polskich. Ale także w poniedziałki o 10.30 Ania pod tym samym tytułem opowiada o kobietach. Aniu, przepraszam, że tak Ci weszłam w słowo, ale ponieważ tak spojrzeliście na siebie z Krzysztofem. A, no my już i teraz patrzymy na siebie, my, często. Dwie i pół minuty, co radiowcy wiedzą, że to jest dosyć dużo jednak mimo wszystko. To opowiedzcie trochę o pierwszych wrażeniach z nowej audycji w Trójce, a nie, a nie. w wiosennej ramówce. Porozmawiajmy. 22,7 trójek. Ja się nie mogę nacieszyć. Eee... Właśnie stuknął nam miesiąc, prawda? Od pierwszego tak. odcinka, który Dlatego poprowadził, poprowadził, że w... poprowadził Krzysztof. I ja, ja przynajmniej, teraz to mogę się przyznać, bo byłam, byłam pe pełna obaw. Przygotowaliśmy też e, rozliczne scenariusze na, e, najróżniejsze, mm, zdarzenia. Tak, na najróżniejsze zdarzenia. Tak, najróżniejsze zdarzenia. Przede wszystkim takie, że państwo nie zechcą dzwonić jednak i z nami dyskutować, zwłaszcza w takim tempie, który jest zawrotne. My się zawsze bardzo dużo martwimy. Proszę Państwa. Potem tym też tak mają. Krzysztof <głos> potwierdzi, no kto jak to, ale słuchacze i słuchaczki trójki dopisali. A my, mam nadzieję, też nie zawodzimy. Mamy jeszcze 20 sekund? E, jeszcze jeszcze powrócimy 20 sekund od Krzyśka i potem Dobrze. Piotr będzie ja 20 sekund. Rysaduje. Dobrze. M mogę dodać do tego, co powiedział Ania, że słuchacze są w porządku, że rzeczywiście nasze obawy były nieuzasadnione. Telefon dzwoni bez przerwy. No i są tematy, które są ciężkawe w stylu, czy powinniśmy się szczepić na choroby zakaźne obligatoryjnie. Miałem taki temat to ostatnio. Wstydaje, prawda? Było interesująco i tyle. Mów Piotrze. Ja Może <grym> chciałem... nawet więcej niż 20 sekund. Ja chciałem dodać do klubów e, książkowych, Ech. Taki zwrot to, akcji, że w Warszawie pojawiło się już, nie wiem czy to w Polsce też gdzieś są, coś co się nazywa w Japonii jazz kissa. To jest tradycja sięgająca kilkudziesięciu lat kawiarnie i kluby jazzowe w jednym. Mm -hmm. One były domeną japońską i teraz nagle rozpączkowały się na całym świecie. Są to najmodniejsze miejsca w Paryżu, Nowym Jorku, w Londynie i gdzieś tam indziej. To są kawiarnie, w których jest ogromna kolekcja płyt winylowych i fantastyczny sprzęt do słuchania. I to jest połączenie znowu tego, o czym rozmawialiśmy. Eksplodowało na całym świecie i obyszło dalej. Tak, ale to są takie miejsca, gdzie można, gdzie jest tych, tego sprzętu do słuchania więcej i każdy może wybrać swoją płytę, słuchawki Nie i, i zanurzyć się w tej muzyce? Takie rzeczy są tylko w Korei, mm -hmm. a gdzie indziej to jest to... Jakiś kurator, który, który zapewnia zaprasza do swojego na swoją selekcję muzyki. i tam się chodzi też na wieczory, kiedy określona osoba proponuje muzykę. Piękny pomysł. Każdy pomysł, który nas odłącza na chwilę od świata cyfrowego, świata wirtualnego i wprowadza na nowo do świata realnego Inaczej jest nam na dopaminę. wagę złota. Ale też jest jakąś okazją do spotkania i w tym sensie jeśli mogę spuentować wątek naszej, naszej audycji to my też przekonaliśmy się na własnej skórze jak państwo potrzebują też z nami porozmawiać i ze sobą nawzajem. I to wychodzi. Bardzo się cieszymy. Porozmawiajmy. 27 trójek w trójce. Od poniedziałku do czwartku. o. 11. z minutami. Przez całą godzinę państwo e, rozmawiają na e, temat wybrany przez Anię Kowalczyk, Krzysztofa Łoniewskiego i e, wydarzenia z Hanna Dołęgowska. I oczywiście to 20 sekund e, to już Diotrody jest, to jest przeszłość, który to to odbierzał z każdy telefon. E, tak, to już wszystkich wymieniliśmy. E, Piotr Metz, Krzysztof e, Łoniewski, Anna Kowalczyk, Katarzyna Borowiecka. Zostajemy w tym składzie, ale za chwilę serwis e, skrót serwisu trójki. Ogłoszenie społeczne.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 Do reklamy.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 na który zasługujesz. Aflofarm. Ludzie w podróży w Trójce. O ważnych decyzjach, o realizacji pasji i o miejscach, tych najważniejszych w życiu. Michał Nogaś w rozmowie z pisarzem Sławkiem Gordychem. Schroniska to jest po prostu bardzo fajny konstrukt, punkt, w którym będą mogli odpocząć, posilić się i pokontemplować też te widoki. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Zapraszam, Michał Nogaś. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy. Żegnamy reklamy. Jak ten czas pędzi, 29 minut pozostało do 19. Skrót z Krzysztof Zyblewski. Lewica w związku z tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki odwołuje wszystkie zaplanowane 1 maja wydarzenia. Tego dnia nikt z nas nie będzie potrafił świętować. Pragniemy uczcić pamięć o człowieku, który całe swoje życie poświęcił pomocy słabszym i walce o lepsze jutro dla wszystkich, podkreślili przedstawiciele Lewicy w mediach sportnościowych. Łukasz Litewka zginął wczoraj w tragicznym wypadku na Śląsku. Miał 36 lat. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku w Bolimowie pod Skierniewicami. Samochód, którym jechały cztery osoby, wpadł wczoraj do zbiornika wodnego. Dwie osoby a 23-letni mężczyzna jest w ciężkim stanie. Jedna osoba sama wydostała się z auta. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca driftował. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, cztery osoby poruszały się pojazdem mechanicznym w pobliżu zbiornika wodnego. Wtedy kierowca usiłował wprowadzić pojazd w tzw. kontrolowany poślizg, czyli mówiąc potocznie drift. Utracił kontrolę nad samochodem i w wyniku tego wylądował on w pobliskim zbiorniku wodnym. Mówi prokurator Paweł Jasiak, w ciągu kilku dni badania mają potwierdzić, kto prowadził samochód. Wieczorem poważne utrudnienia w kilku dzielnicach Warszawy przypomina stołeczna policja. Powodem przejazd rowerzystów z warszawskiej masy krytycznej. Początek o 19 na Placu Zamkowym. Rowerzyści będą jechać głównymi arteriami Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty i Woli, by wrócić na Plac Zamkowy. Pełny serwis trójki o 19:00. Jutro najchłodniej nad morzem, od 9 do 12 stopni, 12 stopni na północy, około 16 w centrum i 20 najcieplej na południu. Południowa połowa kraju bezchmurna, a na połowie północnej może się pojawić zachmurzenie, przeważnie umiarkowane, ale także przelotne opady deszczu i miejscami burze. 27 minut do 19. Zapraszamy do trójki trzecia godzina. Podsumowujemy dzisiaj tydzień w składzie Anna Kowalczyk, Krzysztof Łoniewski, Piotr Meck, Katarzyna Borowiecka. Trochę tematów już omówiliśmy, ale może teraz yy, Piotrek do Nurogęsi przejdziemy, bo to jest naprawdę coś, co za każdym no, razem, kiedy się to. one wreszcie pojawiają i wreszcie przechodzą, to myślę, że wszyscy się na nich skupiamy, zwłaszcza tutaj przy Myśliwieckiej. Pozwoliłem sobie zgłosić ten temat także z przyczyn osobistych, ponieważ Nurogęsi przechodzą obok miejsca, gdzie mieszkam mhm. e, i byłem świadkiem dwa dni temu, nie wiem, chyba największego, jaki widziałem kiedykolwiek, korka na Czerniakowskiej. Yy, I to w godzinach szczytu. I najbardziej charakterystyczne one jest dla pierwszeństwo, mnie to... Tak, one mają pierwszeństwo. Zamyka się na wielopasmowej, dwukierunkowej ulicy ruch. Czuwają od samego rana tam Wolontariusze, którzy sprawdzają, czy przypadkiem kolejna rodzina nie chce przejść. To jest dość trudne do opowiedzenia, jeżeli ktoś tego nie widział. Z miejsca, gdzie się narodziły, gdzie się lęgną, przez właśnie taką ogromną arterię pełną ruchu, bo to jest samo centrum Warszawy, do wody, czyli do Wisły, przez port Czerniakowski, w którym mam zaszczyt mieszkać. I to, co chciałem powiedzieć o tym niesamowitym korku, który zablokował kompletnie y, na chwilę Wisłostradę, to to, że w odróżnieniu od różnych innych sytuacji drogowych, przynajmniej ja nie spotkałem tam żadnych przekleństw, wygrażania pięścią, kłótni kierowców, tylko wszyscy karnie ze zrozumieniem y, czekali, aż y, policja przeprowadzi przez jezdnie z wolontariuszami kolejną rodzinę. Dodajmy też, że cała Czerdniakowska jest pełna ostrzeżeń od wyświetlania tego nad jezdnią, przez malowanie na jezdni, uwaga nurogensi, i tak dalej, Jest to jakiś fenomen, który dla mnie, nie wiem, w jakiś taki symboliczny sposób budzi nadzieję. To jest wzruszające Tak, bardzo. bo to jest takie zderzenie okropnego, nowoczesnego, pełnego hałasu i wszystkiego świata z czymś pierwotnym, pięknym, bliskim natury i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy gdzieś na świecie są podobne przypadki, pewnie są, ale z tego naszego jestem dumny. Tak jest, ich chyba, chyba trochę również w Polsce też prze przemarsze jakichś tak, tak, tak, tak. płazów, o ile pamiętam, zatrzymują też mieszkańców innych części Polski. Ja miałam też taki moment wzruszenia w minionym tygodniu w Stambule z powodu kotów z kolei. E, zwłaszcza, że e, dosłownie tydzień wcześniej prowadziłam e, porozmawiajmy na temat bezdomności zwierząt w Polsce, e, która jest problemem ciągle nierozwiązanym i, i takim, na który niespecjalnie mamy pomysł, a e, z mniej więcej miliona e, osobników, zwierzęcych, które się pałętają po, po polskich miastach, miasteczkach i, i wioskach. Ponad 750 tysięcy to są koty. Yy, I trochę nikt nie wie, co, yy, co, co z nimi zrobić. Yy, w Stambule jest ich oczywiście znacznie więcej. Ale nikt ich nie uważa za bezdomne. Mm. I ten sposób, w jaki istambulczycy dbają o te koty, które są dokarmiane, które mają przez nich budowane i pielęgnowane schronienia... No jakiś był dla mnie zupełnie, ja słyszałam oczywiście, to był mój pierwszy raz w Stambule, ja słyszałam o, o kotach w tym mieście, ale nie spodziewałam się, że jest ich aż tyle i że rzeczywiście anielska jest cierpliwość wszystkich dookoła. Turyści oczywiście robią im zdjęcia. Bo one są absolutnie olśniewające są bardzo zjemniczkowe, zwłaszcza na tych różnych starych murach albo drewnianych budynkach. Bo się bezpiecznych. Ale też, też wyczytałam, bo bardzo mnie też ten fenomen zainteresował, skąd się wziął i jak o nim myślą mieszkańcy Stambułu, że to jest jeden sposob, ze sposobów wyrażania tej, tej miłości do, do zwierząt, które oni uważają za część duszy miasta i ta y, część duszy miasta y, właśnie do mnie mia miałknęła przyjaźnie. Ja też jestem kociarą, mam dwa koty, y, więc to był kolejny taki promyk y, nadziei. Co prawda nie w Polsce, ale myślę, że y, może w jakiejś mierze też do przeszczepienia na nasz grunt. Mamy się kim opiekować. Dziś muszę, muszę, Proszę. Muszę. Bardzo. Ty muszę. też Chciałem jesteś przy okazji, Ja jestem psychokociarzem. Y <laughs> Przy okazji zapowiem Jesteśmy program na Antenie tak? Trójki 1 maja w piątek o 22. To, będą dwie, to będzie dwugodzinna rozmowa z Kamilem Sipowiczem o jego książce Kora i inne zwierzęta. I chciałem tylko zacytować tam jedną teorię, którą Kamil przedstawia. Jest taka teoria, że kosmici czy inne cywilizacje podglądają nas przez kocie oczy. Hmm. Bardzo mi się ta teoria podoba. To ja teraz zatrzymałabym tak się być. jeszcze, Aniu, przy e, twoich wspomnieniach ze Stambułu, bo bardzo bym chciała, żeby się pojawił wątek Muzeum Niewinności. To jest oczywiście książka Orhana Pamuka, e, e, noblisty. Przypomina mi się również, że na mojej liście do obejrzenia cały czas jest serial, podobno znakomity, na podstawie tej książki turecki, który jest dostępny na jednej z platform streamingowych, no ale jest też to miejsce. On specjalnie kupił kamienicę, bo opowiedz. Tak, to jest miejsce niezwykłe. Ja bardzo je chciałam e, z, zobaczyć i to się e, udało. Jak również udało mi się obejrzeć dom, w którym zmarła Adam Mickiewicz. Chciałam Państwa niniejszym poinformować, że on tam jest, nadal stoi i przychodzi do niego okrągłe zero turystów dziennie. My z, pobiliśmy ten rekord. E, natomiast to miejsce stworzone przez Orhana Pamuka, najpierw w jego wyobraźni, bo on pisał swoją książkę pod tym samym tytułem Muzeum Niewinności, myśląc jednocześnie o stworzeniu takiego magazynu artefaktów nieistniejącej y, historii, nieistniejącej miłości. W, w dużej mierze obsesyjnej miłości e, Kemala do Fisun. E, mm, ono się ziściło, jest też oczywiście nagradzane z, z wielu względów. Jest to bardzo piękna, niewielka wystawa, ale też taka, no, którą się ogląda i słucha jednocześnie, bez audioprzewodnika. Oglądanie jej jest, myślę, mało sensowne, a bez przeczytania powieści możliwe ale na pewno trudniejsze i mniej satysfakcjonujące. No to jest e, rzeczywiście takie miejsce, które też oddaje w dużej mierze ducha samego Stambułu, e, który jest no jakby upakowany, przeładowany rzeczami, zapachami, jest taką naprawdę sensoryczną bajaderką e, i, i muzeum jest w tym sensie dużo bardziej uporządkowane. Też słyszałam, czytałam, że niemieccy architekci je projektowali, co być może trochę pozwoliło okiełznać ten nadmiar, e, ale rzeczywiście i sam koncept i wykonanie, no i przede wszystkim ta niezwykła historia miłosna, która za nim stoi, są warte grzechu i tego czasu, a ja o bohaterce tego muzeum ofisu, no powiem w brakującej połowie dziejów w przyszły nie w najbliższy poniedziałek. Więc 10, zapraszam. 10.30 przypomnę, ale także odsyłamy Państwa jak zawsze do naszych podcastów, a ja przypomnę także, że nasze spotkania w trzeciej godzinie, nie tylko w podcastach, ale także na YouTubie e, trójki w formie wideo, więc e, mogą Państwo nas zobaczyć w pełnej krasie. Krzysztof Łoniecki dzisiaj w niebieskiej bluzie. <śmiech> <śmiech> Krzysiek, e, Iga Świątek, co się dzieje? Um, jeszcze odniosę się do tego, co usłyszałem z ustami. A, bardzo proszę, tak. że, a propos tego domu Mickiewicza, kamienicy, w której on zmarł i że zero turystów go odwiedza. Tak. Więc to jest jakaś informacja, którą w ten sposób można by rozpromować, uważam, tą kamienicę, bo w Stambule jednak jest mnóstwo Polaków, którzy przylatują na rozmaite wypady weekendowe, nieco dłuższe. Jest mała kameralna wystawa, a w dodatku ono jest dostępne bezpłatnie. Nasze... E, przy ulicy Adama Mickiewicza, e, róg ulicy Słodkich Migdałów. Zawsze sobie przypominam w takim momencie, w że w dzielnicy ulubiona nauczycielka mojego syna ze szkoły podstawowej, która uczyła go języka polskiego, miała zawsze w klapie marynarki wpięte, wpiętego właśnie małego Adam Mickiewicza, także słuchajcie, trzeba promować Mickiewicza w Stambule, Takie jest moje zdanie. Co wy na to? A teraz na to. Tak, już z takim postanowieniem w takim razie, że co by się nie działo na ktoś, e, ulicę Adama Mickiewicza i słodkich który do powinien pójść na ulicę Adama <laughs> Mickiewicza. Dla mnie to jest Każdy oczywiste. A pretekst, żeby pojechać do Stambułu jest dobrze. A dobra. potem pójść na mecz Galatasaray, czy Beszik czy Fenerbacze, bo to jest podobno też przeżycie. E, a propos Igiga Świątek, Iga Świątek jest w Madrycie. No tutaj i... też powiedziałeś o meczach, no to musimy wspomnieć, że ty miałeś raczej z jego Świątek skojarzenie futbolowe, tym tak? Razem. tym razem miałem skojarzenie futbolowe, ponieważ wczoraj świat obiegły fotografię, zdjęcia z jej pobytu na Santiago Bernabeu. To jest jeden z najsłynniejszych piłkarskich stadionów świata. Patrzę na Piotra, który jest zorientowany. To jest stadion... to jest. Na, jest. Że my nie jesteśmy zorientowani. Jesteście, tak? Wiecie, że to jest stadion Realu Madryt. Słuchacze też wiedzą. Tego drugiego klubu w Hiszpanii. Tego drugiego klubu Ta, to Hiszpanii. Bardzo dobrze, że w razie bo... Stadion jest piękny i y, y, jest taki performance zrobiony teraz w czasie y, trwania turnieju Mutua Madrid Open. To jest turniej męskiej i kobiecy. Um, usypano kord ziemny na Santiago Bernabeu. Stamtąd yy, Tam mają dużo bliżej, nawet podobno tenisici z hotelów, które są zakwaterowani. To jest taka boczna arena, na której po prostu można trenować. No i wczoraj pojawiły się, pojawił się ciekawy yy, pojedynek, znaczy pojedynek to nie rywalizacja Deblowa, bo było u czterech zawodników to była taka mieszanka piłkarsko-tenisowa bo z jednej strony był Jude Bellingham i e, z kim był Jude Bellingham z Janikiem Sinerem, a po drugiej stronie był Thibaut Courtois, czyli bramkarz Realu Madryt z Rafał Nadalem, czyli z legendą tenisa, emerytowanym już tenisistą. I Gaj Świątek też została zaproszona na to wydarzenie, odbiła kilka piłek z Tibo Courtois, dostała potem koszulkę e, Realu Madryt, bo ona z kolei w przeciwieństwie Piotr Szykiewicuje Realowi Madryt, e, ze własnym nazwiskiem Florentino Perez, czyli prezes Realu Madryt, wręczył jej tę koszulkę. Potem Wzięła piłkę nożną do ręki, zaczęła żonglować głową i uwierzcie mi, że to było coś. Naprawdę. Hmm. Grałem w piłkę, natomiast nie byłbym w stanie chyba tyle razy podbić e, głową piłki, e, tak jak zrobiła to jego Świątek. Potem wzięła piłkę, ustawiona na 11 metrze, strzeliła z rzutu Polki w ogóle mają osiągnięcia w tej dziedzinie, prawda? Nasza mistrzyni świata w żonglerce piłkarskiej, tak? Nie pamiętam niestety jej nazwiska. Ja też nie. Ja też nie Chciałem ale... że do e... Pajor. Nie, nie, nie. nie. Od Ewa, Ewa Pajor oczywiście, ale mamy też... E... Właśnie wybitną specjalistkę od trików i, i żonglera. Czy to będzie kolejna Ach. bohaterka brakującej połowy dziejów? No najwyraźniej musi być, bo ze wstydem przyznaję, że nie umiem e, zdecydować jej nazwiska. No to jesteśmy umówieni. Ale być może Iga Świątek potrafi nawet podbijać mm. głową piłkę tenisową, tak jak Maradona. Na przykład. Tak, to by dopiero było coś. Czy ty jesteś z kościoła Jego Maradony? Jestem. Ja też. Tak, ale tak w ogóle to pele aha to jest mm -hmm. kościoła. Jak się jednak. cieszę, że sobie wyjaśniacie to wszystko dzisiaj na antenie. No, no, no. Wyjaśnimy po programie dopiero. Dobrze, ale um, jeśli chodzi o um, mistrzostwa świata w piłce nożnej, wiesz co, ja myślę, że Iran zagra na tych mistrzostwach świata. Po prostu i tak by było najsprawiedliwiej. E, żadna drużyna chyba by nie chciała jechać w miejsce Iranu, bo to byłoby niefer. Wspominaliśmy na początku audycji o tym, że, że, że chociażby opinia publiczna we Włoszech nie chce nie życzy sobie czegoś takiego, żeby Włosi kuchennymi drzwiami dostali się na mundial. Więc uważam, że Iran zagrał. Rzeczywiście pojawiła się chyba wczoraj taka propozycja z otoczenia Donalda Trumpa, żeby... Tak. Jakieś? Jakoby miało tak. to pomóc i to będzie jedyne, jedyne nawiązanie do, do polityki, które dzisiaj padnie w naprawieniu stosunków pomiędzy Trumpem a Giorgio Meloni, które trochę się popsuło ostatnio po tak. komentarzach Donalda Trumpa tak, tak, tak, tak. wobec papieża Leona XIV. No więc właśnie, rzeczywiście może ten, nie kontynuujmy tego wątku. Nie, nie, nie, to, to już jest postawiona kropka. Ja za to chętnie uzupełnię nazwisko właśnie, naszej mistrzyni tak świata w freestyle futbolu, mm -hmm. bo tak się nazywa profesjonalnie ta dyscyplina. Kalina Matysiak. Mhm, nie znam. mnie, ją też to tak, do trzeciej strony Ja znam modelu. głównie z e, rzeczywiście e, imponujących e, sekwencji e, mhm. tych, tych żonglerek e, mhm. na Instagramie. No, no tak, właśnie. bo to jest widowiskowe, więc to, to w takim razie czekamy. No, to, po Jakoś się nią podzielimy, Aniu, tak jak nasz, jak porozmawiajmy, 22, 27, 3. Nieźle nam to wychodzi. No bardzo się cieszę. Piotrze, powiedziałeś tak bardzo tajemniczo na początku, że jeszcze pojawi się wątek pewnego dnia, który 25 czerwca, nie zradzaliśmy o co chodzi, ale myślę, że to jest ten moment, że możemy już zdradzić. 25 czerwca. Od tego roku będziemy obchodzić go także w Trójce. Jest to Global Beatles Day, czyli Światowy Dzień Zespołu The Beatles. Data jest nieprzypadkowa. Myślę, że Didiaskalia, które postaram się błyskawicznie opowiedzieć, są nawet ciekawsze no, od samej czasu. historii zespołu. To jest data, kiedy świat usłyszał pewien utwór Beatlesów. Nowy singiel. Okazja była następująca. Wtedy wystrzelono w kosmos pierwszego telewizyjnego satelity telekomunikacyjnego, który pozwalał przekazywać obraz między kontynentami. Dzisiaj to jest dla nas standard, ale naprawdę kiedyś to się zaczęło, że można było z Ameryki do Europy albo odwrotnie przesłać obraz, koncertu, meczu czy czegoś tam jeszcze. I jakiś bardzo pomysłowy i kreatywny, przyznajmy, producent BBC pomyślał chwilę i powiedział to zróbmy taki program, żeby cały świat się ze sobą połączył. Zrobiono program, który... I to jest moja rekomendacja, bo zapomnę potem. On jest dostępny ciągle na bardzo znanym y, portalu, gdzie są wszystkie filmy. Y, nazywał się Our World, czyli Nasz Świat. I miał w swoim założeniu to, że wszystko, co tam się dzieje jest na żywo. Nie ma żadnych nagranych sekwencji. Dziś, y, myśląc o tym, że w 67 roku nie było internetu, technologii, telefonów komórkowych i coś jeszcze... To, że ten program powstał i że jest yy, do obejrzenia do tej pory, jest niesamowite. Bo teraz dam tylko przykłady. Pablo Picasso malował obraz u siebie w pracowni w Hiszpanii. Potem się łączono z Las Calą, gdzie Maria Callas śpiewała arię. Potem z y, Leonardem Bernsteinem w Nowym Jorku, gdzie prowadził próbę filharmoników. Potem z Marszalem McLuhanem w Kanadzie, który wygłosił swoją teorię mediów. A wszystko mieli kończyć Beatlesi nagrywający nowego singla w Abbey Road ich menadżer powiedział zespołowi słuchajcie, mam dla was rzecz nieprawdopodobną. Miliard ludzi na świecie zobaczy, jak nagrywacie płytę. Wyobraźnia wtedy nie pozwalała jakby ogarnąć tego rozumem. Oni to kompletnie zlekceważyli. Jakiś kolejny występ w telewizji. Macie napisać piosenkę. Napiszemy piosenkę, bo my generalnie, wiesz, piszemy piosenki. No. Więc to nie ma problemu. I zlekceważyli to kompletnie. Tydzień przed wydarzeniem przychodzi menadżer i mówił, gdzie jest piosenka? Jaka piosenka? No mieliście napisać piosenkę do telewizji. Program jest za tydzień. A, no tak, co to ma być? Zapytał John Lennon. Nie wiem, no, będą to oglądali ludzie na całym świecie. Coś takiego, co by było jakimś tam no dobrego przekazem. dla mnie. Tak. <laughs> Lennon powiedział: A to już wiem, poszedł do konta i po 10 minutach wrócił z piosenką All You Need Is Love. A, no, myślę jest jednym, jednym z absolutnych koronnych dowodów na geniusz jako autora piosenek. Ja spędziłem pół życia na śledzeniu tego, czy prawdą jest, bo to był dla mnie trochę urban myth, że Polska miała brać udział w tym wydarzeniu. Myślę, że gdybyśmy zobaczyli to w telewizji w 67 roku, to byłoby to, jeśli chodzi o taki impakt kulturalno-muzyczny, ważniejszy mm -hmm. niż koncentrning w kongresowej. Wydawało mi się, że to nieprawda, ale udało mi się kupić gdzieś na jakiejś aukcji internetowej coś w rodzaju teletygodnia BBC z tego momentu. I była Warszawa na mapie, wszystko było. Późniejszy Research e, dowiódł, że mieliśmy w tym brać udział, ale cała Europa była wschodnia, została wycofana przez jeden telefon z Moskwy z uwagi na jakieś polityczne wydarzenia na Bliskim Wschodzie i nie zobaczyliśmy tego. Mm. Udało mi się nawet dotrzeć do, i to jest surrealistyczna informacja, do tego jaki miałbyś z nasz wkład w, w transmisję. E, to miała być transmisja ze szpitala, gdzie dzieci na żywo przychodzą na świat. Nie pytajcie dlaczego, Nie wiem. Ale na przykład taka Australia mogła pokazać tylko, bo była tam 4:30 to było na żywo. Pokazać, jak wyjeżdżają autobusy z zajezdni, więc nie wiem, czy to nie, było, czy to nie było jeszcze gorsze. No i już kończę. I, yy, Absolutnie na... nie kończy. To jest na... kapitalna historia. Wspaniała. Naprawdę reko rekomenduję wszystkim w moich rekomendacjach na dziś obejrzenie tego programu w YouTubie, bo to robi niesamowite wrażenie. Jak to wówczas robiono? Jaki będzie tytuł? Jak szukać Our tego? World. Nasz świat. Our world. Tak, dwie godziny bite. No to historyczne wydarzenie. No i teraz do tego dodam jeszcze historię, którą mi opowiedział producent Beatlesu George Martin, który wtedy umierał tam ze strachu z całą jakią techniczną, bo to było na żywo dla miliarda ludzi. Oni nagrywali w studio piosenkę. I w końcu sobie z e, tego sprawę. E, wszystko było jeszcze wiązane sznurkami. No nie było internetu, nie było niczego. I powiedział, że oni weszli na antenę o jakieś 20 sekund wcześniej niż było w, na zegarze. I mówi, wiesz co? E, George Martin był takim prawdziwym, Anglikiem, prawdziwym angielskim poczuciem humoru mówiącym Nieprawdopodobne rzeczy z poważną miną i półśmiechem. Jakieś 7,5 sekundy zabrakło, żeby miliard ludzi na świecie zobaczył butelkę whisky, którą dodawaliśmy sobie odwagi, którą zdążyliśmy w ostatniej <głos> chwili schować pod mikser. <głos> Polecam ten program. Ileż takich historii <głos> można by jeszcze, e, o tych butelkach oczywiście, ale tych już nie opowiadajmy, natomiast ta była fascynująca i e, 25 czerwca tak, to, to był ten to, dzień. Więc... rocznica All In is Love, które w dzisiejszych czasach szczególnie wydaje się być takim no, przekazem, który zauważmy się nie zestarzał i to jest dla mnie geniusz Lenona. Jak wymienimy jego piosenki, które dalej są w obiegu powszechnym, publicznym na ulicy. Give peace a chance. All you need is love. Imagine. Power to the people. Uh, all you need love zostało w ten sposób uhonorowane i od tego roku, 25 czerwca, będziemy obchodzić. Także w trójcy, ale jeszcze nie powiem w jaki sposób. Bitle, global Beatles. Day. Z pewnością będzie to też. Zobaczcie, jak on tym opowiada. Jak Piotr no, tym wspaniale. opowiada. Tak, jak ty, tak jak ty o takim klubie z Hiszpanii, którego nazwy zapomniałeś. Ja <grym> <grym> tak nie chcę pana Madry, Nie, absolutnie. To teraz Wszyscy mówisz, teraz sięgają cooś, po ten film i ja też pewnie to zrobię, kiedy skończymy, ale mm, chciałabym jeszcze. Przypomnij, że oczywiście będziemy wracać do Dnia Beatlesów i Piotr wreszcie zdradzi te tajemnice, być może właściwym czasie. różne osoby z różnych redakcji do tego się przyłączą, bo myślę, że jest nas więcej takich, którzy uważają, że co najmniej trzech z czterech Beatlesów to geniusze, ale Krzysztof, ty jeszcze miałeś jakiś wyjątkowy mecz wyjazdowy Wisły Kraków w Chorzowie. Trochę skrojony na potrzeby Piotra Meca, który siedzi po mojej prawicy, dlatego że on jest fanem Barcelony, ale także Wisły Kraków. Tak Skąd ty o o Piotrku, znaczy rodzinnych. Za... Kiedyś mieliśmy pokój obok siebie w, na, na korytarzu, więc była okazja, żeby wymienić. Pod czasami do nas wpadał. Jego syn grał w piłkę, więc było o czym rozmawiać. Te, to było w sobotę. E, Tę ostatnią, to był mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W, publiczność w liczbie prawie 54 tysięcy. Mecz na drugim szczeblu rozgrywkowym. Ruch Chorzów grał z Wisłą Kraków rzeczoną. No i takiej publiczności nie tylko nie jest w stanie zgromadzić najwyższy poziom rozgrywkowy w naszym kraju, bo po prostu żaden klub nie ma takiego stadionu, ale ze świecą szukać takiego wydarzenia na całym świecie w kontekście tak, takich rozgrywek, no de facto drugoligowych. Rzecz absolutnie niezwykła. Oczywiście to też jest tak, że jeden i drugi klub jest, to są wielkie marki, wielokrotni mistrzowie Polski z dużą publicznością. Do tego wszystkiego te kluby się ze sobą przyjaźnią, ale tak czy inaczej Ściągnąć 54 tysiące ludzi na mecz na zapleczu ekstraklasy? Muszę no, powiedzieć, historia. że to jest piękne, że kluby się ze sobą przyjaźnią. No, no, no, no i no. dzisiaj też świętuje przyznanie lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, no. prawda? Tak jest. Dobrze słuchałyście dziewczyny i Piotr także na pewno serwisu sportowego. Dokładnie. A, a pod, tak. Dziękuję. Potwierdź, potwierdź informację, że generalnie tak uśredniając, y, nasza piłka nożna, mimo no. można by się czepiać poziomu, frekwencyjnie jest w czołówce Europy no, albo nawet świata, tak. jeśli chodzi o, o kibiców tak. na meczach. No tak, tak. Tylko, no, Czyli ten... zawodników mamy takich sobie, ale kibiców jednak najlepszych tak. ciągle duchających piłkę nożną. No to jest specyfika, natomiast ten poziom Polskie piłki ciągle bardzo powoli nie, się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, będziemy rozmawiać o to tym. Jest polityka. To jest, a, <laughs> to. Dzisiaj o tym nie, nie rozmawiamy. Gorzej. Być może w trzeciej stronie medalu, w niedzielę no, ten wątek się pojawi, ale ja już teraz, patrząc na zegar, chciałabym Nervowo zmierzać zerkasz. do Waszych nerwowo trochę, bo zazwyczaj <laughs> jest tak, że te rekomendacje kulturalne na weekend, ale nie tylko kulturalne oczywiście <śmiech> robimy w takim pośpiechu, mm -hmm. że nie zdążamy. Piotrek już tak. wymówił swoją wypowiedzi, swoją rekomendację. Ania, ty masz, ty masz książkę, którą warto Ja mam polecić. ze sobą książkę, której jeszcze nie y, czytałam, ale jestem jej ogromnie ciekawa, ponieważ jest to y, kobieca odpowiedź na rok 1984 George'a Orwella, zatytułowana Julia i autorką jest Sandra Newman. Y, I ponać rzecz jest kongenialna, a mówi o bohaterce, jednej z bohaterek, ale tej najważniejszej, oryginalnego... O, o oryginalnej orwellowskiej historii Julii, pracownicy Ministerstwa Prawdy, która była niepokorna i. Próbowała okpić system na różne sposoby. Bardzo jestem ciekawa, właśnie ukazała się po polsku, ale ja chyba Państwa będę jednak namawiała do wyjścia z domu, żeby zobaczyć tulipany kwitnące. Ach tak, bo rzeczywiście ja jeszcze przeżywam te kilka milionów kwitnących tulipanów, które widziałam w Stambul, Stambule, ale właśnie w Polsce, w każdym właściwie mieście. W każdym miejskim parku, a już na pewno ogrodzie botanicznym, zobaczą państwo teraz ferie kwitnących tulipanów. Jak byłam tutaj jesienią, to opowiadałam, jak ja sadzę swoje tulipany, swoje cebulki tulipanowe, więc teraz wreszcie wszyscy możemy zobaczyć efekty. Miałam ostatnio taką rozmowę z jedną właśnie z radiowych koleżanek o tym, czy, czy to ma sens jeszcze w dzisiejszym świecie, yy, wiedząc ile to jest pracy, ile to też kosztuje, sadzić 5 milionów tulipanów w jednym parku, żeby zakwitły na tydzień. Jak myślicie, ma to sens? Ale cóż to za pytanie. Oczywiście, że ma. <laughs> Oczywiście, że ma. Dziękuję. Pytania, też pytania, tak, pewne pytania też są pytaniami tak Przypomniałaś Ale... mi o jednej rzeczy, przypomniałaś mi jednej rzeczy, bo mówiliśmy o Nurogęsiach. Nurogęsi mają już swój park, tutaj niedaleko swojej trasy, gdzie jest trzymetrowy zwykliny pomnik Nurogęsi i tam też są tulipany. Krzysiek, ty możesz polecić pichni, śledzenie nuro albo oglądanie tulipanów, albo co tylko chcesz. Ja polecam, żeby wyjść z domu i po prostu się uruchomić, ruszyć. Polecam aktywność fizyczną na zewnątrz. A jeżeli chodzi o kibicowanie przed telewizorem, to rozpoczyna się finał. Mistrzostw polskich w siatkówce Panów. Aluron Warta się kontra Bogdanka lub Lublin. Bogdanka broni tytułu. Jutro pierwszy mecz finałowy. Rokka. To polecamy bardzo. Piotrek, może to by jeszcze ci coś przypomniało jednak. Będzie przypomniały sklepy, no sklepy płytowe, o których mieliśmy a, mówić, bo miały, tak. swoje, miały płyty i sklepy płytowe swoje święto przed tygodniem. I Ten polski patent. To jest rzecz, która na całym świecie początkowo była takim dla wariatów wydarzeniem, a teraz naprawdę jest bardzo poważnie traktowana. Polecam państwu płyty analogowe, kupowane w sklepach, dlatego że płyta analogowa wymaga atencji. Trzeba ją odwrócić po 20 minutach na drugą stronę. Nie da się wtedy sms-ować, skrolować, Trzeba, trzeba się po prostu zająć słuchaniem I trzeba muzyki. trzeba wstać z kanapy, wykonać tak. chociaż te kilka kroków. Krzysztof się ucieszy. Absolutnie tak. Kilka w, nowym, w nowym miejscu w domu specjalnie do słuchania muzyki. A ja mam taką e, rekomendację, żeby wracać do tego, co było też wielkie w przeszłości i sprawdzać, co jeszcze e, w tych ponadczasowych, na przykład w filmach, bo tak jak wspominałam, e, trzeci tajemysł film festiwal e, e, władnął moim życiem w ostatnim tygodniu, e, co w nich e, jest bardzo aktualnego, a jest mnóstwo takich rzeczy. I jeszcze muszę wam powiedzieć o moim i państwu przypomnieć, bo mam nadzieję, że państwo słyszeli e, o moim spotkaniu z tego tygodnia Jana Nagiowa, słowacka aktorka, która grała Arabele w serialu czechosłowackim. Pamiętam. Była gością audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Wciąż jestem tym faktem wzruszona. Zachowywałam się, mam wrażenie, jak jakaś grupi, ale to... Pytowałaś, jest... czy żyje rumburak Taki moment. <śmiech> rumburak? <śmiech> nie, mówmy o nie mówmy o nim. Rumburak jest jak... Nie, nie będziemy, Dobrego, nie będziemy już porównywać. To już jest ostatnie zdanie dzisiejszej audycji. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.